Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 19. część 9. Gawędząc z rekrutami o rozmaitych rzeczach, mniej czułem ciężar i utrudzenie drogi. Równi sobie, bo wszyscy byliśmy rekrutami w jednych ubiorach i pod jednym batem, swobodnie, szczerze i otwarcie z sobą rozmawialiśmy. Konwojnym nie podobała się rozmowa w polskim języku, której rozumieć nie mogli i surowo nam zabronili mówić po polsku. Utrzymywali, iż kto idzie do wojska moskiewskiego, powinien zapomnieć mowy polskiej, a mówić tylko po moskiewsku. Gdy jednak dalej mówiliśmy swoim językiem, nie zważając na zakaz, pogrozili nam rózgami. Nie zlękliśmy się tej pogróżki i konwojni przez nasz upór zmuszeni zostali do tolerowania polskiej mowy. Władza najezdnicza zabrania Polakowi Wziętemu do moskiewskiego wojska Mówić po polsku I każe za przestąpienie zakazu Polak Złapany z rodakiem Na polskiej rozmowie Karany zwykle bywa Ruzgami Zakaz podobny nie potrzebuje Żadnych komentarzy Dowodzi on jak trudne jest Stanowisko polskiego rekruta Ile musi wycierpieć Zanim się wyuczy obcego języka i zapomni swojego. Dowodzi on jeszcze, że rząd najezdniczy, pojmując ważność narodowej mowy jako utrzymującej ducha narodowego, dlatego wszystkie siły obrócił na to, żeby nam zanieczyścić, a potem wydrzeć zupełnie ojczyste słowo. Pomiędzy rekrutami był jeden ochotnik, Szewczyk z Warszawy. Nazywał się Rozmarynowski. Ochotę swoją tłumaczył tem, że był pewnym, iż go za rok gwałtem wezmą. Wolał więc dobrowolnie wstąpić do wojska, zyskując przez to pewne przywileje. Słaby, rozmazany, jako ochotnik, nie miał zaufania u kolegów. Zdarzyło się, iż osłabszy w drodze wymagał od kozaków, żeby mu pozwolili raniec, cielak z rzeczami, położyć na podwodzie, na której jechały żołnierki. Odmówili mu. On, czy też w istocie osłab i iść nie mógł, czy też tylko udawał, pozostał na tyle naszego orszaku i wypoczywał. Krzyknęli na niego kozacy, ale się nie podniósł. Później zaczęli go batem okładać, zmuszając takim sposobem dochodu. Rad, nie rad, pod ciężkimi razami zapłakany i słaby ochotnik powędrował za nami. Zbliżył się wreszcie ku nam i zaczął skarżyć na brutalstwo i rozbój kozaków. Otóż odpowiedzieli mu rekruci. — Masz ochotę? — Wybiją ci, wybiją wszelką ochotę. — Dobrze ci tak. Na coś sam poszedł do wojska. Zapłakany i zbity, a do tego odepchnięty przez kolegów chłopak szedł głośno skarżąc na swoje losy i niewiadomość. — Z szosy zeszliśmy na prawo do ślicznego lasu, Majowy liść gęsto okród drzewa, sosny czarne obok młodej zieloności nadają całemu lasowi powagę boru. Krzaki rozpękły i zakwitły. Nad drożnym rowem i na polankach rosną zioła i prześliczne kwiaty. Urwałem je po drodze i schowałem jako pamiątkę do Syberii. Kozacy nie mogli pojąć tej miłości kwiatów, dziwili się, że bez spojrzenia lub zerwania nie przepuszczam żadnego kwiatka i pytali się mnie, dlaczego je zbieram. Odpowiedź moja nie zadowolniła ich ciekawości i posądzili mnie, że muszę znać przeklęte zioła, które otwierają zamki i kruszą żelazo i że zapewne z tego powodu zbieram je, ażeby w nocy, otworzywszy zielem czarnoksiężskiem zamek, swobodnie uciec. Coraz więcej mnie podejrzewając, wzmocnili nade mną dozór i nie pozwolili mi dalej zrywać niewinnych kwiatów, których zapach pokazuje się wzbronionym jest więźniowi. Któryś rekrut w chęci zdjęcia ze mnie tych podejrzeń powiedział im, że byłem doktorem i że zbieram zioła na lekarstwa. Istocie niewinne to kłamstwo uwolniło mnie od podejrzeń kozaków, nadal już nie kładli mi żadnych przeszkód, a nawet sami zrywali i podawali mi kwiaty. Także wkrótce udarowany przez rekrutów i kozaków zebrałem grube wiązanki pachnących farbistych kwiatów. Niosłem w ręku i pieściłem się kwiatuszkami, które tak obficie wiosna po ziemi rozsypała jak fantazję młodzieńcza głowa. Skończył się las. Na piaszczystej równinie, która się za nim rozciąga, leży mieścina Piszczac. Pusto, smutno dokoła, bur piaski, nad drogą kapliczka, krzyż i kilka wysokich konarzystych wiązów. Szlaban przed miastem ciągle otwarty, choć nikt przez niego nie przejeżdża. Ulice trawą zarosłe, na której się bydło pasie. Domki drewniane, odrapane, nie trzymają się kupy i wcale nie dają piszczacowi fizjonomii miasta. Kilku Żydów przed domami oczekuje końca szabasu. Kilka chłopek przechodzi przez ulicę, przed szynkiem zaś drzemie kilka koni zaprzężonych do pustych Drabiniastych wozów Wieczorny dzwon kościoła Głuchy i tęskny Zgadza się z opuszczeniem I nędzą miasteczka Chłopaki tutejsze Ubierają się bardzo strojnie Białe koszule, gorsety czerwone Zielone lub niebieskie Na głowach noszą chustki Lub też kolorowe przepaski Przepaska obejmująca dokoła włosy i czoło, dosyć szeroka, zupełnie do korony podobna. Zdobi bardzo kobietę i daje jej oryginalny, fantastyczny wyraz. Ubiór ten głowy pokazuje się już pod białą i jest w właściwym okolicy Brześcia Litewskiego. Właśnie od biały zaczowszy mieszka lud unicki, mówiący – Dialektem białoruskim, polskiego języka W rynku Piszczaca stoi budynek z oknami kraciastymi. Wszystkich nas tam oprócz ochotnika zaprowadzili i osadzili w małej izdepce Szabas się skończył, słońce się skryło Zaraz też Żydówki i Żydzięta przybiegli do naszej kozy Wypytując, czy nie ma między nami Żydów w razie, jeżeli znajdą Żyda, karmią go i zaopatrują na dalszą drogę. W garczkach poprzynosiły rozmaite pokarmy na sprzedaż. Były tam flaki, specjał żydowski łapsza, makaron w mleku. Była i ryba, a nawet kugel. Dla wygłodzonych jak my były to przysmaczki, za które z pochwałą Żydówek niewiele zapłaciliśmy nazajutrz już po wschodzie słońca wyszliśmy z piszczaca droga piaszczysta i trudna nad nią w kilku miejscach rosną wieżby pnie wypruchniałe, gałęzie pokrzywione lecz młodym liściem okryte na których gęsto kurzawa osiadła mech żółtawy na pniach i konarach wśród białych dokoła piasków Stare te wieżby samotnie stoją, niby smutne wygnanki. Upał, niebo pogodne, bez chmurki. Wiatr ucichł, milczenie w boże i w powietrzu. Wleczemy się powoli, nogi grzęzną w piasku. Kozacy na koniach wykrzykują pieśni. My zaś, rekruci zajęci nowemi wiadomościami z wojny nad Dunajem, milczeliśmy, Snując i rojąc, jakie nadzieje dla siebie. Z powodu niedzieli dużo kobiet i chłopów w świątecznych ubiorach idzie z okolicznych wiosek do kościoła. Spotykamy całe gromady ludu. Lud to strojny, rosły. Kobiety szczególnie odznaczają się pięknością. Polskie przywitanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus spotykało nas od wszystkich przechodniów, radowało nas i pocieszało, że chociaż w rekruckich płaszczach nie mieli nas zamoskali, a poznawali, iż jesteśmy jednego z nimi serca i wiary. Na piaskowych pagóreczkach puściła się macierzanka i zakwitły różowe nieśmiertelniki, jałowiec jak plamy tu i owdzie osiadł na piasku, a brzuski wyrastają na niewdzięcznej glebie. We wsiach głucho, cicho, nawet psy nie szczekają, wszyscy wyszli do kościoła lub na jarmark. W jednej wsi spragnieni nie mogliśmy wyszukać wody i ludzi. Znalazła się przecież dziewczyna, która nas napoiła. Bóg zapłać. I ruszyliśmy dalej. Weszliśmy znowu na szosę. Tu ruch, hałas, wozy, powozy, i kibitki, towary, armaty, skóry, siano, zboże. Wiozą w tę i drugą stronę. Wsie ludniejsze, karczmy wymalowane, lód zepsutszy. Pokazała się szeroka dolina Bugu, łęgi w niej ogromne, od wschodu zamknięte za zabrzeżem, pogórkowatem. Pola i łany, jak okiem sięgniesz, zielenieją zbożem. Wsie ponad rzeką, pod lasami i gajami błyszczą krzyżakami kościelnymi. Przede mną na głównym planie długie wały i szańce, czerwone mury i bastiony fortecy brzesko-litewskiej. Na prawo, wyżej od fortecy, miasto Brześć, a pod fortecą na łęgu miasto Terespol. Charakter nadburzańskiej okolicy, jak i całego podlasia, leśny, łączny i równy. Bóg wywija się wśród obszernych błoni, z wybornymi pastwiskami, lewe zabrzeże doliny stanowi pochyloną równinę, prawe zaś stromo ucięte, ale niewysokie. Źródło Bogu znajduje się w złoczowskim cyrkule za miasteczkiem Sasowem, we wsi w wierzcho burzu. Spod kolumny świętego Jana bije silnie i obficie ocembrowany zdrój zimnej wody. Z niego pędzi na błonie żwawy potok, który w tejże wsi obraca kilka młynów. Okolica źródeł Bugu jest dziełem wód bałtyckich od czarnomorskich. Źródła Bugu i Seretu niedaleko, jedna od drugich. Wysyłają wody na południe i na północ. Kraj górnego Bugu sfalowany i zgarbiony, jary skaliste, ziemia podmoczona, ale urodzajna. I najpiękniejsze lasy bukowe i grabowe ubierają ten ładny kraj. W lasach tam znajdują się małe jeziorka zielonej lub niebieskawej wody. Głębokość ich nadzwyczajna. Woda czysta w ciszy lasu, w cieniu starych drzew. Tylko ptastwo i sarna z nich piją. W okolicy źródeł Bugu nazywają ich poetycznie sine oczy. Śliczne to nazwisko. Ziemia patrzy w niebiosa, niby modremi oczami. Otóż źródło Bogu w tej okolicy znajduje się w szerokiej dolinie, której zabrzeża pagórkowate, okryte bukowymi lasami. Bóg, przeżnowszy się przez bełskie, płynie głęboko i bystro przez urodzajną chrubieszowską okolicę. W głębokim i stromym parowie, na którego stołkach rośnie jeżyna i leszczyna. Za Dubienką dolina się rozszerza i występują liczniej bory sosnowe. Bóg, coraz poważniejszy, głębszy na Podlasiu, łączy się wreszcie z Narwią pod wysokim pagórkiem Serocka. Bóg jest jedną z potężniejszych żył naszej ziemi. Pławny, łączy Ruś Czerwoną, część Wołynia i Podlasia z główną arterią Polski, z Wisłą i niesie płody tych pięknych i bogatych prowincji do Warszawy i Gdańska. Dla Niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.